Błękitny, prawdy blask, żalówek szereg ustawiony, niczym dyszel gwiazd Prowokatorem był to, on rzucił pod sąd ciała Na duszę dwie spadła, kolejna kara STO2, samobójców para Na wszystkie przeszkody w swe instynkty wiara Wiel prześcieradła, silniejsza niż lód Schody lepsze niż samobójczy spok Dwóch silnych dłoni, wynikiem był splot Stopień po stopniu, ostrożnie jak kot Pierwszy start, siuch, za granicę światła Drugi start, to do kiepłe cargo atla Cztery setki w, w sercach dobija drzesie Błysk wotokomórki, dwa głazy w lesie Pięciokwiat ratunkiem zapachu nektaru badaczka, nie ma gorszego koszmaru Nie ma gorszego koszmaru Nie ma gorszego koszmaru Nie ma gorszego koszmaru nie ma gorszego muszmaru! STO2 Sody prześciera dół, Prowokujący niespokój zwierciadeł Dyszel, provoder i uśpiona noc Wyrok zapada na niewinne sto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 na niewinne stoł. Drugi dzień najbardziej istotny jest. Tego jeszcze nie było. Będzie białych chrzest. Kilka kocich kroków po Władca nie zostawi, jednak zamka twa szybko, działania z głowy w rzeczywistość prowadzone Chwilę będzie trwało przygotowanie na ten moment Uda się czy nie? To pytanie nie zagości I po co? Jak? Optymizm w dużej ilości Na samym początku strach w oczach się zjawi Rozwnięcie miknie jak błyskawica przed oczami Zakończenie bez słów wszystko na bok podstawie Chęć powrotu do przeszłości myśli będzie trafić Myśli dla jeśli prawie będzie, nigdzie Nie będą w stanie trafić Okropna niepewność Może wątku zamęt, zapomnieć to najlepszy Będzie tutaj patent, ale nic z tego Prawda wypłynąć musi, musi, musi, musi Nie taki diabeł straszny, jak malują go Ma być le a będzie, lepiej niż być miało Mice na konsekwencje znajdzie się też Ale rusza ma końce I w tym problem jest, jest, jest, jest... STO2 Schody prześcieradeł Prowokujący niespokój zwierciadeł sześć Browoder i uśpiona na noc Wyrok zapada na niewinne sto STO2 Schody prześcieradeł Prowokujący niespokój zwierciadeł Dyszelte, Browoder i uśpiona na noc Wyrok zapada na niewinne sto STO2 Schody prześcieradeł, prowokujący niespokój, zwierciadeł Dyszel, prowoder i uśpiona noc, wyrok zapada na niewinne stoł STO2, schody prześcieradeł, prowokujący niespokój, zwierciadeł Dyszel, prowoder i uśpiona noc, wyrok zapada na niewinne Ty Gdzie sąd? Proszę wstać, rozprawa na 102 Zero pytań, zero odpowiedzi pada Tempo Jaguara, fufu, fu, fu, fu, kara Ciężki moc pada, kończy się rozwijać Prawa, nie wiem sam, jak to możliwe Cień słońca skazany, chlebą płynie ST o sekund i rozprawy koniec tam brak nikogo na stronie Wyrok zapada na niewinne stoł Dyszel prowoder i uśpio na noc Wyrok zapada na niewinne stoł tak, na niewinnie to. Nie odstanie się to, co już się stało, nie odstanie się to, co już się stało Co miejscu od nas, jedno białe prześcieradło. Plew pozoru brak, jaki kontekst Ja tu pamięci nie odstanie delikaty podmury, delikaty pod mły, delikaty pod mły, STO2, schody prześcieradeł prowokujący niespokój zwierciadeł Dyszesz w prowoder i uśpio na noc wyrok zapada na niewinne stąd STO2, schody prześcieradeł Prowokujący niespokój zwierciadeł, dyszestru wody i uśpiona noc. Wyrok zapada na niewinne sto STO2 dwa schody prześcigradę, Prowokujący niespokój zwierciadeł, dyszestru browoder i uśpiona noc. Wyrok zapada na niewinne sto STO2 dwa schody prześcieradeł. Prowokujący niespokój zwierciadeł, dyszestru wody i uśpiona noc. Wyrok zapada na niewinne 100. sto o dwa. Schody prześcieradę, prowokujący niespokój zwierciadeł Dyszedł prowoder i uśpio na noc Wyrok zapada na niewinne stoł Tak, na niewinne stoł Na niewinne stoł. Tak, na niewinne stoł Tak, tak, tak, na niewinne stoł stv 2 Schody Tak, tak, tak, tak, tak AHHHHHH ah, ah.